notatki, a potem przejdziemy do dalszego etapu lekcji. Prośba księdza, surowa w swej prostocie, zmusiła uczniów do dalszego notowania. Po zapisaniu dwudziestego papieża, którym oczywiście i zgodnie z wszelkimi znakami na niebie i ziemi był Jan Paweł II, ksiądz odłożył swoje mroczne notatki i usiadł na krześle. Oparł łokcie na pulpicie jedynej niepopisanej w klasie ławki i połączył na wysokości twarzy opuszki obu dłoni. Uczniowie wiedzieli już, że właśnie przechodzą do ciekawszej części zajęć. Rychło usłyszeli ich ulubione pytanie. Czy macie jakieś nurtujące was pytania dotyczące naszego dzisiejszego tematu? Należy tu zaznaczyć, że kapłan nie miał charyzmatu spowiedzi, ani charyzmatu kazania, ani nawet charyzmy u kobiet, co ułatwiało mu sprawowanie posługi kapłańskiej, ale na pewno miał charyzmę u młodzieży. Posiadał w sobie spokój, opanowanie, gapowatą dobroduszność oraz pocieszny uśmiech, co w efekcie nie pozwalało go ani lekceważyć, ani w jakikolwiek sposób mu się naprzykrzać. Jeden jeden raz, gdy miał wyjątkowo zły humor, wpisał uczniowi uwagę. Była następującej treści. Uczeń po zapytaniu w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania o uczynki miłosierdzia względem ciała, odpowiedział zmarłych. Wskrzesić. Po dalszej indagacji odpowiedział – jak to jak? – nekronomikonem. Jak widać, uczeń został słusznie ukarany, gdyż dziecinny żart zbyt mocno nadużył cierpliwość jowialnego księdza. Dla gimnazjalistów druga część katechezy była jedynym przedmiotem, gdzie dozwolone było podważanie słów nauczyciela – i testowanie jego wiedzy, co bardzo młodzieży odpowiadało. Z pierwszego rzędu dał się słyszeć głos Bartka. Był on wzorowym uczniem, bardzo zdolnym i inteligentnym. I był ateuszem. A przynajmniej chciałby go za takiego uważano. Bardzo mnie ciekawi, zaczął głosem, w którym słyszało się, że przechodzi okres mutacji. Dlaczego zatwierdzono dogmat o nieomylności papieża? Jest to dla mnie dość kontrowersyjne i dziwi mnie, że ludzie przepełnieni wiarą muszą to zaakceptować. Właśnie, dodał Piotrek, nie tak inteligentny i zdolny. Jak papież Benedykt powie, że od dziś Adolf Hitler jest patronem Żydów, to mamy go słuchać? Jak zwykle bardzo interesujące pytanie Bartoszu oraz ciekawe ubarwienie, jakie poczynił nasz kolega Piotr, rzekł spokojnie ksiądz. Już śpieszę z odpowiedzią. Kapłan wygodnie rozsiadł się na krześle i podjął na nowo. Mówimy tu o dogmacie zatwierdzonym w 1870 roku na Soborze Watykańskim i mówi on nie o nieomylności papieża w ogóle, tylko o nieomylności papieża w sprawach wiary i obyczajów. Dlatego papież nigdy nie wyjdzie do ludu i nie ogłosi, że Adolf Hitler został uznany za patrona Żydów. Błądzenie jest rzeczą ludzką. I nie jest od niego wolny nawet następca Piotrowy. Ale jeśli przemawia oficjalnie ze swej katedry, wtedy wierzymy, że kieruje nim sam Duch Święty i nie pozwala mu na błąd. Ale zdarzały się przypadki, że papież ogłosił w swej nieomylności takie rzeczy, że do dziś Kościół się tego wstydzi. Nie dał za wygraną Bartek. Słusznie? potwierdził bez cienia zakłopotania kapłan. Jest powszechnie wiadomym, jakie Kościół czynił błędy podczas II wojny światowej i w odległym średniowieczu. Jednak były one wynikiem nacisków politycznych lub osobistych pobudek papieża. Niestety nie każdy ojciec święty był świętym, jak to sugeruje jego przydomek. I tego właśnie wstydzi się Kościół. Podkreślam jednak, że wszystkie, nazwijmy to, błędne decyzje, kontynuował kapłan, nie spełniały warunków nieomylności. Czyli nie były wygłaszane z katedry oraz w znikomym stopniu dotyczyły wiary i moralności. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę to, co już dawno zauważył i podkreślił amerykański biskup Robert Fidelis McKina. Pozwólcie, że zacytuję. To, co wynika z dogmatu Soboru Watykańskiego o nieomylności papieża przemawiającego ex katedra, w żadnym wypadku nie oznacza, iż w sytuacji, gdy nie mówi on ex katedra, jest omylny, a jedynie, że wtedy nie jest nieomylny ex katedra. Innymi słowy nie oznacza to, że wtedy nie jest nieomylny w znaczeniu absolutnym, tylko że nie jest nieomylny w tym sensie, a mianowicie w rozumieniu wypowiedzi ex cathedra. Kapłan odłożył kartkę z cytatem i obrzucił klasę zadowolonym spojrzeniem. Uczniowie łamali sobie głowę nad znaczeniem słów biskupa. Nikt nie chciał się przyznać, że wypowiedź znanego doktora kościoła jest po prostu dla nich niezrozumiała, jak zresztą dla większości społeczeństwa. Młodzież na chwilę zapomniała o wcześniejszym pytaniu. Ksiądz pogratulował sobie sprytnego zagrania. Ostatnio odwołał się do podobnego fortelu, gdy uczniowie nalegali na wyjaśnienie dlaczego idealny Bóg stworzył nieidealne stworzenie, którym jest na przykład człowiek i czy ten fakt nie neguje idealności Boga. Ksiądz spojrzał na zegarek i powiedział Pomódlmy się na koniec do Ducha Świętego, by dał wam moc i siłę, do przenikania tego typu wątpliwości. Nie wiadomo, czy sprawił to Duch Święty, czy dobre wyczucie czasu kapłana, czy też sumienna i punktualna woźna, ale przy zakończeniu modlitwy i churalnym Amen zadzwonił dzwonek na przerwę. Rozdział czwarty. Sergiusz wskoczył do windy i podczas jazdy na siódme piętro jak zwykle przyjrzał się w lustrze swojej facjacie. Wchodząc do mieszkania, Sergiusz zauważył jakąś zmianę. Jego podświadomość zarejestrowała coś nowego, coś niecodziennego. W przedpokoju stały buty ojca. Sergiusz szybko skojarzył fakty. Skoro ojciec jest od rana w domu, to znaczy, że od dziś zaczyna nocki. Chłopiec wszedł do dużego pokoju. Nie pomylił się. Ojciec siedział na wersalce i czytał książkę, pilnując jednocześnie gotującego się w kuchni makaronu. Przywitał się z nim i ruszył do swojego pokoju. Rzucił plecak w kąt i od razu włączył listwę, do której podpięty był komputer. Gdy się uruchamiał, Sergiusz przebrał się w domowe ciuchy i z niecierpliwością śledził niebieski pasek przewijający się pod napisem Windows XP Home Edition. Po kilku chwilach już wiedział, co stało się z jego terytorium w grze podczas jego nieobecności. Co za nop! Atakować w tak oczywiste miejsce! Sergiusz jest za mądry na takie sztuczki. Pogratulował sobie odwagi i bystrości umysłu, ponieważ trafnie przewidział główny cel kolejnych wrogich ataków. Wojska nieprzyjaciela rozbiły się o jego obronę. Wyszedł z tej potyczki z małymi stratami, co pozwoliło mu teraz swobodnie rozdysponować armię po wszystkich zakątkach swojego państwa. Mógł też wysłać posiłki swoim sojusznikom, którzy byli w nieco gorszej sytuacji. Po wydaniu odpowiednich rozkazów Sergiusz z uczuciem ulgi wylogował się z portalu i rozpoczął grę. W międzyczasie do domu wróciła matka. Chłopiec standardowo odbył krótką rozmowę z rodzicielką. Po chwili na stole pojawił się obiad, nierozgotowany makaron który był niewątpliwie zasługą ojca i pyszny gulasz, który był popisem kulinarnym matki. Sergiusz posilił się smacznym jedzeniem i wrócił przed monitor. Kurczę, gdybym był dorosły, to grałbym całą noc. Chociaż, czemu nie? Diaboliczny pomysł zaczął kiełkować w jego umyśle. Nie, to zbyt ryzykowne. Złajał się, ale myśl niczym natarczywa mucha wciąż nawiedzała jego umysł. Postanowił położyć się wcześniej i przeczekać w łóżku do momentu, aż matka zaśnie. Ojciec będzie w pracy, matka ma twardy sen, a chrapaniem zagłuszy warkot wentylatora więc będę mógł swobodnie grać, do kiedy zechcę. A mogę dziś posiedzieć dłużej, bo jutro nie mam pierwszej matematyki. Rozmarzył się Sergiusz i już wiedział, że wprowadzi swój plan w życie. Chłopak poszedł do kuchni przygotować sobie kolację. Spotkał tam ojca, który także robił sobie kanapki. Po krótkiej wymianie zdań Sergiusz udał się do łazienki i wrócił do swojego pokoju już w piżamie. Rozłożył łóżko i usłyszał, jak ojciec wychodzi do pracy. Matka zamknęła za nim drzwi i zajrzała do pokoju syna. – Co to? Czemu tak wcześnie idziesz spać? – zdziwiła się szczerze. – Jakoś zmęczony dziś jestem – odparł Sergiusz. I położył się na łóżku. Poglądam chwilę telewizję i idę spać. Ja też już zaraz się kładę, rzekła matka i poszła do swojej sypialni. Sergiusz, tak jak zaplanował, pozostawił komputer w stanie uśpienia i włączył telewizor. Bał się, że zaśnie naprawdę i jego chytry plan spali na panewce. Sprawdził wszystkie kanały i stwierdził, że w telewizji nie ma nic ciekawego. Zatrzymał się chwilę na MTV, ale zamiast muzyki leciały tam programy rozrywkowe, uwłaczające inteligencji i dobremu smakowi nawet tak mało wybrednego widza, jakim był Sergiusz. Następnie zainteresował go program na Discovery Science. Przez chwilę śledził życie zwierząt które łączyły się w wielkie stada, chmary i ławice. Gdy się znudził, przejrzał programy raz jeszcze i zatrzymał się na stacji Hyper. Leciał na niej program poświęcony BioWare, producentowi gier oraz jego najnowszemu produktowi, grze Dragon Age. Sergiusza zainteresowała ta tematyka, ponieważ o tej grze robiło się coraz głośniej, zarówno w mediach, jak i na szkolnych korytarzach. Ponadto gatunek RPG był jego ulubionym rodzajem gier, na równi z FPP i strategiami. Gdy skończył oglądać telewizję, zajrzał do sypialni matki. Mama już chrapie. Można przejść. Do punktu kulminacyjnego. Pomyślał Sergiusz i zamknął drzwi do swojego pokoju. Poruszył myszką, by uruchomić uśpiony komputer. Założył słuchawki i uruchomił grę. Siedział na fotelu na kółkach jak zahipnotyzowany i tylko ruchy ręką po klawiaturze i szybkie przesunięcia myszki Zdradzały, że nie spetryfikował. Grał i znowu wpadł w trans. Głęboki trans. Gdy się z niego wyrwał noc, przemieniała się już we wczesny świt. Matka ani razu się nie obudziła, więc nocne harce syna nie zostały zauważone. Stając, Sergiusz poczuł, że bolą go plecy i zdrętwiała mu ręka. Dłoń trzymająca myszkę była zimna jak lód, a na łokciu, którym opierał się o biurko, skóra była otarta i powstała zaczerwieniona plamka. Nie zważał na te niedogodności. Był bardzo zadowolony. Po raz kolejny w tym tygodniu pogratulował sobie odwagi i sprytu. Nie miał już siły iść do ubikacji, poza tym bał się obudzić matkę. W sukurs przyszła mu pusta butelka po gazowanym napoju. Nie chcąc zostawiać wstydliwego dowodu, wrzucił jeszcze ciepłą butelkę do plecaka, obiecując sobie, że pozbędzie się jej po drodze do szkoły. Delikatnie położył się na łóżku, uważając, aby nie zaskrzypiało. Następnie ustawił w telefonie komórkowym budzik i zasnął snem ciężkim, i mało krzepiącym. W śnie na nowo przeżywał wydarzenia, którego spotkały w wirtualnym świecie. Rozdział piąty Obudziło go szarpnięcie i natarczywy głos matki. – Sergiusz, wstawaj, zaspałeś! Młodzieniec otworzył oczy. Szybko sięgnął po telefon komórkowy i spojrzał na wyświetlacz. Odetchnął z ulgą. Słowo zaspałeś. Było mocno przesadzone. Wstawaj już, nalegała matka. Ja wychodzę do pracy. Zdążysz do szkoły? Zdążę, oznajmił i zwlekł się z łóżka. Musiałem we śnie wyłączyć budzik, pomyślał. I spojrzał na zegarek. Zdążę do szkoły bez problemu, jeśli tylko zrezygnuje z porannego komputera. Zrezygnował. Drogę do szkoły znał na pamięć. Musiał minąć blokowisko, iść na dół wzdłuż ulicy, przejść przez szeroką aleję Jana Pawła i obok Tesko skręcić w prawo. Potem na przełaj przez niewielki park... I przejść małą uliczkę, na której nawet nie ma pasów. Równe dwadzieścia minut spacerku. Tą drogą chodził już drugi rok. I to co najmniej dwa razy dziennie. Z domu do szkoły trafiłby z zamkniętymi oczami. I umiejętność ta właśnie teraz oddawała mu nieocenione usługi, ponieważ sen i zmęczenie kleiły Sergiuszowi powieki. Także wyglądał, jak wypisz, wymaluj, somnambulik. Już więcej tak nie zrobię, obiecywał sobie w duchu. Ale jestem zmęczony. Ale mi się chce spać. Co mnie podkusiło tak długo grać, jak ja wytrzymam w szkole? Jeszcze ta fiza na końcu. Sergiusz szedł niczym ożywieniec. Pochłonięty poplątanymi myślami dotarł na Aleję Jana Pawła. Czteropasmowa droga była aortą miasta i nie było mowy o jej przekroczeniu na czerwonym świetle. Sergiusz cierpliwie czekał na zielone. Kiedy wszedł na pasy dla pieszych, po kilku krokach zauważył autobus stojący na środku drogi. Było to częste zjawisko. Miał czerwone światło. A że był długi, musiał stać na przejściu dla pieszych. Nauczony doświadczeniem zaczął omijać pojazd. Zawsze okrążał go od tyłu, dziś jednak w wyniku zmęczenia obrał krótszą drogę. Obchodził autobus od maski. Kiedy go mijał, zauważył, że zielone światło dla pieszych zaczyna migać, ruszył więc truchtem i nie zauważył na ostatnim pasie nadjeżdżającego auta. Kobieta prowadząca czerwone punto jechała stosunkowo szybko, chcąc zdążyć jeszcze skorzystać z zielonej strzałki, która jej przysługiwała. Zobaczyła wyłaniającego się za autobusu chłopca o sekundę. Za późno. Sergiusz też zauważył kątem oka samochód, ale refleks go zawiódł. Nie zdołał odskoczyć. Dał się słyszeć pisk opon, głuche trzaśnięcie i krzyk. W mig zrobiło się zbiegowisko. Ktoś zadzwonił na pogotowie, pomimo dużego ruchu ambulans pojawił się zaskakująco szybko. Dwaj pielęgniarze położyli Sergiusza na noszach i ulokowali w karetce, która natychmiast ruszyła na sygnale. Żył. Ta myśl uratowała matkę Sergiusza. Od postradania zmysłów. Gdyby auto jechało dziesięć kilometrów szybciej, mogłoby się to skończyć inaczej. Ale na szczęście nie jechało. Sergiusz leżał w szpitalu, podłączony do groźnie wyglądających maszyn. Był w śpiączce. Obok niego siedziała zapłakana matka. Pod ścianą stał ojciec. Miał wielką ochotę zapalić. Lekarze dawali duże szanse na przebudzenie. Na tyle duże, by się nie martwić i zostawić wszystko w ich rękach. Według nich dojście do zdrowia było kwestią czasu, aż zniknie obrzęk mózgu. Ciekawe, czy on nie słyszy, szepnęła płaczliwym głosem matka. Pewnie nie, uciął ojciec i odbił się od ściany szybkim ruchem. — Ale skoro śpi, to coś mu się śni. — Tak, na pewno. — ucieszyła się matka i smutnym tonem dodała. — Ciekawe, co mu się śni. — Już niedługo nam opowie. — odparł ojciec i podszedł do żony. Kucnął obok i objął ją ramieniem. — Na pewno. Już wkrótce nam opowie. Rozdział szósty Powoli otworzył oczy. W pomieszczeniu panował mrok, rozpraszany jedynie pojedynczymi świeczkami. Leżał na wznak, na twardej i chłodnej kamiennej płycie. Podparł się rękami i usiadł. Zauważył, że spoczywa na podwyższeniu przypominającym katafalk. Palcami wyczuł, iż płyta jest pokryta licznymi żłobieniami. Jego wzrok powoli przyzwyczajał się do ciemności i rejestrował coraz więcej szczegółów. Komnata miała kształt kwadratu. Katafalk, na którym leżał, znajdował się pod ścianą. Przy drugiej ścianie stały sięgające sufitu regały z książkami. Pod nimi leżały kosze ze zwojami. Trzecia ściana była goła. Znajdował się na niej tylko jeden otwór w kształcie ostro zakończonego półkola. Było to przejście do innego pomieszczenia. Sergiusz nie mógł przeniknąć wzrokiem ciemności ziejącej z tego wylotu. Ostatnia ściana była najbardziej oświetlona, stał przy niej pulpit, na którym spoczywało zakute w łańcuchy opasłe to Stało tam też obite materiałem krzesło i misternie rzeźbiony dębowy stół, na którym leżały inkunabuły, a także lupa, sakwa, długi rzemień, flakonik tajemniczego krwisto-czerwonego mały mechanizm przypominający maszynę do skraplania spirytusu oraz kolorowy szkic wyglądający na mapę. W jednym z kątów zobaczył stojącego starca, aż podskoczył ze strachu, ale nie krzyknął. Sędziwy mężczyzna podszedł do Sergiusza, nie spuszczając za ni wzroku. Starzec był odziany w czarną opończę, przepasaną srebrnymi łańcuszkami. Zdobiły ją także liczne bursztynowe broszki. Twarz miał surową, ale miłą. Posiadał kilkudniowy siwy zarost i krótko ostrzyżone białe włosy. Jednak tym, co przykuło uwagę Sergiusza, były czarne, świecące oczy. Które patrzyły na niego z niebywałą mądrością. Starzec z strojem idealnie pasował do wyglądu komnaty. Zlewał się z nią do tego stopnia, że gdyby stał w bezruchu, mógłby z powodzeniem uchodzić za jeden z elementów wystroju owego mrocznego pomieszczenia. Witaj, podróżniku, rzekł mężczyzna, przerywając ciszę. Dzień dobry. – wycharczał Sergiusz. W gardle miał sucho jak po kilkunastogodzinnym śnie. Czuł w ustach kapcia, również co najmniej kilkunastogodzinnego. – Dziwne pozdrowienie – podrapał się po brodzie starzec, po czym kontynuował. – Zapewne masz wiele pytań i wiele nie rozumiesz. Powstrzymaj swą ciekawość na kilka chwil i wysłuchaj tego, co mam ci do zakomunikowania. Kiedy skończę, wszystko powinno stać się jasne. Sergiusz potakująco kiwnął głową. Starzec otaksował go wzrokiem i powiedział Jestem Jilon. Bak. Specjalizuję się w magii bazującej na żywiole ognia. Ponadto jestem specjalistą w przywoływaniu zarówno żyjących, jak i nieżyjących stworzeń. Znajdujesz się w mojej wieży, na ołtarzu przywołań. Skup się, gdyż to, co powiem, może być dla ciebie zaskakujące. Sergiusz głośno przełknął ślinę i powtórnie pokiwał głową. Mój najlepszy przyjaciel, a także współpracownik, został niedawno zgładzony. Został porażony magicznym atakiem unicestwiającym ducha. Iskra życia zgasła w jego ciele na wieki. Jednak samo ciało zostało nienaruszone, o czym zaraz się przekonasz. Dopiero teraz Sergiusz uświadomił sobie, że jego dłonie i przedramiona wydają się mu obce. Ciało mojego przyjaciela stało się pustym naczyniem, kontynuował Mag. a ja wlałem w nie życie. Tknąłem weń ducha, ducha, który błąkał się po niebycie, ducha, który wyrwał się ze swego ciała. Sergiusz słuchał z przerażeniem. Tym sposobem oddałem wam obu przysługę. Zabłąkanemu duchowi znalazłem nowy dom, a przyjaciela choć w niewielkiej części przywróciłem do życia. Sergiusz wstał. Był o głowę wyższy od żylona, Wyciągnął ręce i dokładnie im się przyjrzał. Były to ręce dojrzałego i rosłego mężczyzny. Dotknął twarzy i torsu. Nie poczuł swego znajomego młodego ciała. Był mężczyzną. Całkiem obcym mężczyzną. Spojrzał na maga. Uwierzył mu. Starzec mówił prawdę. Sergiusz oniemiał. Szybko przyzwyczaisz się do zmiany. Ale dlaczego, jak? Wydusił Sergiusz. Już ci mówiłem. Do wskrzeszenia mego przyjaciela potrzebowałem ducha. A twój akurat był wolny. I znalazłem go jako pierwszego. Zapadła cisza. Sergiuszowi chciało się płakać. Prawie to uczynił, kiedy ponownie usłyszał głos maga. Muszę ci powiedzieć, że trafiło ci się nie lada ciało. Mój przyjaciel był potężnym wojownikiem. Ponadto posiadał talent magiczny. Nie był magiem, ale mało mu brakowało. Niedługo się sam przekonasz, gdyż ożywione ciało zachowuje prawie całe doświadczenie zdobyte podczas swego życia. Podejrzewam to pamięć somatyczną komórek, ale nie mam na to dowodów dywagował starzec. Znowu zaległa cisza. Sergiusz chlipnął. Rozumiem twój niepokój, rzekł Żilom. Ale jest on bezpodstawny. Powiedziałbym, że twoja sytuacja jest bardzo dobra. Sergiusz spojrzał na starca pytającym wzrokiem. Nie będę miał przed tobą tajemnic. Tylko chwilowo zamieszkujesz ciało mego druha. Docelowo wskrzeszę jego ducha i połączę z jego ciałem. – A co ze mną? – krzyknął Sergiusz i zacisnął pięści. – Spokojnie z tobą zawrę umowę – uśmiechnął się mak. Trzymał dłoń na różdżce. Pomożesz mi osiągnąć mój cel, a kiedy to zrobisz, odeślę twojego ducha tam, gdzie go znalazłem. Ponadto obdarzę go siłą psychokinetyczną, zdolną zaprowadzić go do jego pierwotnego ciała. O ile jeszcze istnieje? O ile istnieje? Wyszeptał Sergiusz. Tak! Ale sądzę, że istnieje inaczej twoją duszę, spotkałby inny los niż błąkanie się między światami. Sergiusz zrozumiał. Jeśli mi pomożesz, daję ci słowo, że wrócisz do swojego świata, cały i w dobrym zdrowiu i odnajdziesz swą wcześniejszą, cielesną powłokę. Zdaje się, że nie mam wyboru. Szczerze mówiąc, nie masz. Jeśli się nie zgodzisz, odeślę cię z powrotem na krawędź wymiarów. Już teraz. Sergiusza oblała czarna rozpacz. Nie mieściło mu się to w głowie. Jilon w tym samym momencie podszedł do pulpitu i oddał się lekturze. Cierpliwie czekał, aż Sergiusz oswoi się z nową sytuacją i jego umysł zrozumie to, co usłyszał. Rozdział siódmy. Trwało to dobre pół godziny. Sergiusz podszedł do maga i powiedział Przepraszam, mam kilka pytań. – Wreszcie się otrząsnąłeś – odparł mag, nie odrywając oczu od księgi. – Możesz pytać do woli, ale staraj się używać odpowiedniego języka. Jesteś mężczyzną, wojownikiem. Za co mnie przepraszasz? Sergiusz zastanowił się chwilę i zaczął. – Za nic cię nie przepraszam. Powiedz mi, magu, gdzie jestem? Jak długo będzie mi służyć to ciało? Czy są jakieś konsekwencje przebywania w nim? I ja...